Yippie-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop. Dairy. Legendary. Żarłok i skóra. Imando. Mm. Jerry. Szymas. Mm. Oraz nasi mm. <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu.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 Tytuł free to play dla jednego gracza, gra RPG z walką w systemie turowym, dungeon crawler z taką oprawą pikselową 2D i z fabułą w settingu fantasy I jest to tytuł od studia, właściwie od dwóch studiów. AN Productions i Pox Power, nazwy te nic wam nie mówią, dlatego że twórcy odpowiadają tylko za ten jeden tytuł, ale wydawca już jest znany, gdyż jest z nim Armor Games. Armor Games, jeżeli graliście swego czasu troszkę bardziej we fleszówki, no to na pewno kojarzycie to studio i już wiecie też czego możecie się spodziewać po Solda Dungeon, to jest właśnie taka gra... Którą można sobie przechodzić w tak zwanym międzyczasie, w ramach odpoczynku od innych zajęć, też od innych większych, bardziej wymagających tytułów. Tytuł jest stosunkowo świeży, przynajmniej na Steamie. Wiem, że jest dostępny też na platformy mobilne, być może tam istniał trochę dłużej, ale na Steamie pojawił się 7 lutego 2017 roku. I Steam jakoś dość mocno reklamował go już na początku, tytuł miał 93% pozytywnych opinii, własną gamepedię, własną podstronę na Redditie i właśnie był polecany im przez na głównej i w kolejce odkryć i tak dalej. Szukałem sobie darmowych horrorów free to play, no i potem ciągle natrafiałem na Souda Dungeon, mówię dobra, pobiorę, zobaczymy. No i w sumie nie zawiodłem się, jest to całkiem sympatyczna produkcja. O co chodzi? Otóż fabularnie wygląda to tak, wiadomo, fabuła w tym tytule nie jest najważniejsza, ale istnieje i jakoś tam przyjemnie spaja całą rozgrywkę tą swoją klamerką i wygląda na tak, że dostajemy się do pewnej tawerny. Dostajemy się do pewnej tawerny, knajpy, podbijamy do właściciela i słyszymy, że Interes nie kręci się najlepiej, gdyż w pobliżu znajdują się lochy, a w tych lochach grasują różne dziwne dzikie bestie. No i właściciel proponuje nam, że może byśmy coś z tym zrobili. My sami nie jesteśmy bohaterem, raczej sobie nie poradzimy z żadnymi otworami, ale mamy smykałkę do interesu, więc podbijamy do pobliskiego soda, soda junkie, czyli takiego faceta w bokserkach uzależnionego od sody, no i proponujemy mu, żeby wybrał się w naszym imieniu na wyprawę do lochów. Ten oczywiście zgadza się, udaje się do lochów, walczy z potworami, wygląda to tak, że po prostu wybieramy umiejętność bohatera, znaczy na początku może nie wybieramy, bo ich nie ma, ale z czasem to się troszkę zmienia. Klikamy sobie na potworka, którego akurat atakujemy, potem on atakuje nas i tak dopóki nie zginiemy. Jest to tytuł z gatunku tych, w których śmierć jest nieodzownym elementem postępu. Po prostu za każdym razem dochodzimy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. I odkrywamy nowe elementy gry. Po powrocie do tawerny rozbudowujemy ją. Inwestujemy w nią, kupujemy nowe rodzaje sody, co zwiększa naszą reputację i pozwala zatrudniać nowych łowców przygód, to znaczy nowe klasy bohaterów. Ponadto rozbudowujemy sam budynek, kupujemy jakieś krzesełka, ławki, z czasem stadninę, petów itd. Tak i, tak I dzięki temu, nie wiem, na przykład w knajpie pojawia się naraz większa ilość bohaterów, czy mamy właśnie tego peta do wyboru później na misję, no i w końcu wracamy do lochów, tak wracamy, wracamy wracamy, dochodzimy do setnego levelu zabijamy bossa i magnum wtedy lokalny mówi, że słuchaj, u nas w już jest porządek tak, panuje spokój i szczęście, ale tutaj jak wejdziesz w ten portal no to przeniesiesz się do innego wymiaru i tam mają podobny problem jak tutaj, no i może mógłbyś coś zrobić. No i wchodzimy w portal, wszystko się resetuje, ale my w zamian za to dostajemy relikty, czyli takie magiczne butelki sody, które wpływają w jakiś sposób na nasze statystyki, dodają nam punkty, nie wiem, do damage'u do damage'u magicznego, do many, do życia, do damage'u krytycznego i tak dalej, dostajemy też takie najpierw brązowe, potem srebrne w końcu złote kapsne które dodają nam punkty gdy w nie inwestujemy do poszczególnych statystyk konkretnych klas, które możemy zatrudnić i w związku z tym każdy kolejny run po tym resecie jest troszkę łatwiejsze, a nasze partie jest troszkę mocniejsze, do tego z czasem dochodzą jeszcze nam dodatkowa waluta w postaci tak zwanej esencji, którą inwestujemy właśnie w te relikty, gdyż okazuje się, że one też mają Lewele. Później możemy jeszcze zwiedzać dodatkowe lochy, gdzie wypadają troszkę bardziej potężne przedmioty i zbieramy więcej esencji i więcej złota i z czasem dochodzą nam też te kolejne klasy w związku z odblokowywaniem nowych sód. Początkowo mamy jedną, dwie, trzy, w sumie jest ich 12. Od tego uzależnionego od sody pana bez wyposażenia, przez nie wiem, medyka, złodzieja, aż po rycerza czy czarnego maga, a na końcu jeszcze shiftera, czyli takiego doplera, stworzenia, które uczy się umiejętności innych klas. Mamy też cztery postacie premium, i żeby je odblokować, trzeba teoretycznie zdobyć jakąś absurdalną ilość złota, ale na pewnym etapie gry jednak nie jest to problemem. W ramach tego resetu ciągłego to nie przypomina ten schemat z clickerów. Przy czym w clickerach to wygląda tak, że w momencie, w którym autor gry sobie stwierdzi, ok, tutaj już będziesz musiał zrobić ten reset, to jesteśmy słabi zwyczajnie. Tutaj tego nie czuć. Tutaj na pewnym etapie, nie wiem, na etapie szóstego resetu ja mogłem już dojść do tysięcznego poziomu, przy czym musiałem zrobić ten reset, żeby przejść potem 700 i potem kolejny osiemsetny, żeby odblokowywać kolejną umiejętności, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że grana jakoś na siłę blokuje, że nagle od teraz jesteś słaby i musisz zrobić ten reset. Nie, nie ma tutaj czegoś takiego. No i w tych wszystkich yy, na tych wszystkich levelach są jakieś yy, przeogromne ilości tych wszystkich mopków, potworów. Jest ich chyba około setka, plus różne warianty kolorystyczne. Mamy też 10 bossów, każdy na 100 level część wymaga po prostu silnego demedu per second. Inne znowu bardzo konkretnego podejścia: jednego nie zabijecie bez medyków w drużynie, innego bez innej klasy, i tak dalej, tak dalej. Mamy. Około 50 przedmiotów, każdy z nich ma 10 leveli, więc w sumie z tego tak z 500 rzeczy, które możemy mieć w ekwipunku, mamy też około 20-30 przedmiotów specjalnych i wydaje mi się, że później dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe, których nie widziałem na Gamepedia, które wypadały mi w grze, ale nie jestem tego pewien i wiecie, tutaj cały czas czuć progres, co jest właśnie... Największą zaletą tego tytułu, nie ma takiego momentu, gdzie czujecie się naprawdę jakoś absurdalnie słabi i czujecie, że nie rozwijacie się, nie wręcz przeciwnie do tego, nawet gdy przejdziecie te 10 leveli, trafiacie do tak zwanego wymiaru wojownika i tam już macie do czynienia z czymś w rodzaju endless mode, czyli po prostu możecie przejść nieskończoną ilość poziomów, tyle na ile starczy wam statystyk, sił życia, etc. Aby po prostu nie zginąć. I przechodziłem cały czas ten główny loch i w pewnym momencie czułem, że rzeczywiście już chyba powinienem bardzo mocno grindować, gdyż na sam koniec odblokowuje się nowa waluta, kapsle. Jeden kapsel jest warty półtora miliarda złota, to już jest okrągła sumka w tym tytule. No i tak sobie myślałem, kurczę, no to teraz bym musiał bardzo, bardzo długo grindować, żeby odblokować te kapsle, a potem za jedną postać na przykład płaci się za jej odblokowanie, wprawdzie jednorazowe, ale jednak 500 kapsli i potem jeszcze 500 kapsli, żeby zdobyć dla niej medal i później jeszcze relikt można dodatkowo odblokować. No to już jest pokaźna sumka, ale tutaj się okazało właśnie po nagraniu swoją drogą, że wystarczyło wejść do alternatywnego lochu i tam zdostało się dużo lepszy ekwipunek, później wejść z tym nowym ekwipunkiem do alternatywnego lochu, właśnie do lochu, do tego portalu, który tutaj nazywa się Legowisko Rozpaczy, tak? The Lair of Despair. I Tutaj tak naprawdę jak w momencie nagrania miałem na koncie ile chyba 15 godzin według Steama i 194 godziny według gry. Chodzi o to, że ja sobie przyspieszyłem po prostu proces, gdyż nie chciałem się zostawiać komputera na przykład na noc włączonego, żeby przejść te kilkadziesiąt, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy lochów pod rząd, no to przyspieszałem sobie cały proces. Tak, wiem oszukiwania, ale tak naprawdę chodzi tylko o oszczędzanie prądu, a nic więcej. I ustawiałem same walki w trybie automatycznym, ale to jest dostępne w grze, tak więc można sobie grać idle i przez te rzekome 194 godziny w grze i 15 godzin na streamie, to 15 godzin też jest zawyżone, bo byłem idle, więc tak naprawdę to czasem wyglądało tak, że sobie, nie wiem, montowałem właśnie podcast, czy robiłem tłumaczenia, czy przygotowałem handouty na zajęcia i tam, nie wiem, co 10 minut sprawdzałem, czy moje party już zginęło, czy nie i czy wyruszać na kolejną wyprawę. No ale załóżmy, że nie wiem, z 5 godzin spędziłem w samej grze i doszedłem do levelu o numerze 24 tysiące i ileś tam, nie? I gdy okazało się, że w tym alternatywnych lochach, w tym legowisku rozpaczy rzeczywiście teraz wypada taki naprawdę bardzo dobry ekwipunek i jeszcze bardziej czuć ten rozwój, to okazało się, że przez kilka kolejnych godzin po prostu włączania wizyty w lochach co pół godziny doszedłem do poziomów 63 983 w lochach głównych i 255 991 w legowisku rozpaczy i zdobyłem tak absurdalnej ilości tego złota, że było mnie stać już na odblokowanie absolutnie wszystkiego i zresztą nadal mam jeszcze chyba 18 tysięcy kapsów, każdy wart po półtora miliarda mam wszystkie nowe relikty, esencje, etc. Brakuje mi jednego achievementa, ale on akurat nie wymaga jakiegoś grindu, tylko po prostu szczęścia, bo trzeba zatrudnić bohatera o konkretnym imieniu, by go odblokować, więc mam wrażenie, że osiągnąłem już w tym tytule prawie wszystko, mówię prawie, bo twórca zapowiedział, że jedna z postaci NPC będzie miała jeszcze jedną opcję do wyboru, do użycia w grze niedługo. Chodzi o czarodzieja, będzie mógł zaczarowywać przedmioty. Nie mam pojęcia, jak to będzie dokładnie działać, czy po prostu będzie dodawał jakieś perki do itemu losowo, czy może będziemy mogli to wybrać, i będziemy płacić złotem, kapslami, czy esencją tego, też nie wiem. W każdym razie twórcy mówią, że coś takiego ma się jeszcze pojawić i zapowiedzieli też sequel tego tytułu. Ja nie wiem, czy on jest potrzebny, szczerze mówiąc. Ale z drugiej strony, cóż, no, ich wybór zobaczymy, jak się pojawi i też będzie za darmo, albo za jakąś niewielką sumę. Może go przetestuję. Teraz podsumowując, Souda Dungeon to jest mała, tak, nieszczególnie wymagająca na tak zwany międzyczas. Ona z pozoru tą fabułką wyśmiewa troszkę. Właśnie taktyczne RPG i ogólne takie epickie historie fantasy, no bo wiecie, <grym> wysyłamy na wyprawę gościa uzależnionego od miejscowego napoju w slipach z taboretem i butelką w dłoni do lochów od tego wszystko się zaczyna i w ogóle przez skupowanie sody wzrasta nasza reputacja, no to są takie niby absurdalne rzeczy, ale w samej rozgrywce to nie przeszkadza, to nawet w sumie sympatycznie jakoś się spaja w całość. Cała rozgrywka jest bardzo sympatyczna. Wydawcą jest Armor Games, jak już wspominałem, i to czuć, bo nie wiem jak wy, ale ja może jeszcze nie w podstawówce, bo wtedy nie miałem komputera z internetem, ale w jakimś późnym gimnazjum, w liceum, czy jeszcze na studiach. Czasami sobie wracałem po szkole, po zajęciach, po pracy. Odpalałem mini klipa, czy New Playgrounds, czy właśnie Armor Games. Logowałem się tam i przechodziłem sobie kolejne fleszówki. Właśnie tak bez jakiejś spinki. Nie trzeba było do tego w kilkudziesięciu godzin. Wystarczyła godzinka, miało się pół, to też... Przez pół można było się pobawić, miało się 3-4, no to można było osiągnąć troszkę więcej, podblokować sobie te achievementy i po prostu zmarnować przyjemnie te kilka godzin własnej egzystencji. No i to jest właśnie taki tytuł, by odpalić go sobie gdzieś między jedną pracą biurową a inną, czy w momencie, gdy po prostu na coś czekamy, etc., etc. I jako taki sprawdza się, myślę, doskonale, a że jest darmowy, no to tym bardziej, każdy może go sobie bez problemu wypróbować i tyle. W grze niby istnieją mikropłatności, ale raczej na zasadzie po prostu takiego dobrowolnego wsparcia deweloperów, bo wszystko, do czego się odnoszą, można odblokować, i co do większości rzeczy, które można odblokować, zwyczajnie się nie opłaca wydawać na to prawdziwych pieniędzy, bo jedynie te, nie wiem, 500 caps które trzeba zebrać w pewnym momencie, to się wydaje absurdalne, no w życiu tego nie zbiorę, ale jak pokazuje mój przypadek, z czasem po prostu na tym etapie endgame nie ma już z tym żadnego problemu, więc jeszcze raz po prostu polecam jako mały tytuł, 1, 2, 3, 4 wolne wieczory i jeżeli chcecie dojść tutaj dalej, to naprawdę Cheat Engine nie jest złym wyborem, bo nie ma sensu zostawiać komputera na noc tak, żeby po prostu ciągnął prąd przez te, nie wiem, 5, 6, 8 godzin. Tak to sobie przyspieszacie proces i rajd na lochy nie trwa, nie wiem, 8 godzin, a ileś tam minut. I zwyczajnie oszczędzacie czas i pieniądze. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!